Niech Pan rejestruje. Poczekajcie, zanim się wypnę, najpierw się zapnę. Poczekajcie. W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących. Witamy gorąco i serdecznie naszych sympatycznych znajomych z tyłu sklepu warzywniczego nr 80 w Opolu. Gorąco i serdecznie witamy tyłu włazów, czyli tyłu jętów u nas. Tak. Proszę Państwa, gorąco i serdecznie witamy sympatyków Witamin! Bo sympatyków białka już coraz trudniej. <śmiech> Przepraszam, prawda, jest późno, nie myśli, co ty? Sympatyków białka przybywa, tylko z białkiem mamy przejściowe, chwilowe, prawda? 89 Poznań, Moje Miasto. Po raz ostatni powitała Was, moi drodzy zobacze Maria Peszek w utworze Moje Miasto. Bardzo, bardzo fajna płyta, ciekawa, polecam. Maria Peszek, Moje Miasto, Miastomania, tak się nazywa ta płyta Miasto Mania wydana dwa lata temu. Już ostatni raz wita Was ta piosenka, mam nadzieję, że się nie znudziła, chociaż to już jest chyba szósty, może siódmy raz, a może niektórzy mają jej dosyć. Um, kończymy już. Kończymy odcinkami, z cyklem odcinków Moje Miasto kończymy w tej połowie roku, może pod koniec roku coś się pojawi, na pewno nie z Polski, myślę, że może Portugalia, może Hiszpania, zobaczymy, gdzie nas podcastowe losy zawiodą, zatem podcast 89, Poznań, Moje Miasto czas zaczynać I mm won't -hmm. mm -hmm. Co dzisiaj w podcaście. Dzisiaj będzie kolejna część moich osobistych wspomnień. Będzie wizyta w Barzek Miecic. Będzie spotkanie z Bartkiem i z Dorotą. Zobaczycie, w zasadzie usłyszycie moi drodzy słuchacze, jaki to podcastowy prezent dostałem od gości. Będzie spotkanie z moimi kuzynami, powiedzą troszeczkę o Poznaniu. Będzie spotkanie z panią redaktor. Będzie kilka, jak już wspomniałem w poprzednim podcaście, kilka poznańskich przepisów, jak ugotować pyry, jak zrobić gzik i jak ugotować ślepe ryby. To wszystko w podcaście 89. Miasto moje.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 i na sam początek, jak to w Poznaniu wiadomo, pyry a pyry lubią odwrotnie, a stonka lubi pyry. Posłuchajmy jak walczymy tego lata ze stonką i skąd się do stonka wzięła kapitalistyczna, szowinistyczna świnia stonka. Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich którzy zrzucili ogromnej ilości stonki ziemniaczanej na pola niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatru Stonka przedostala się na terytorium Polski. Oto Szuk Kolorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płotny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania stonki jest skrupulatna lustracja pól W akcji bierze czynny udział młodzież. Trzeba być uważnym i czujnym. Stotka musi być wytępiona. Te pyry, które, pyr, które ocalały, trzeba przewieźć do punktu skupu. Ale czasami z przewożeniem pyr jest problem. Posłuchajmy, dlaczego? Kontrola drogowa. Dokumenty pan przyjmę? Proszę. Panie kierowco, widzę, że ma pan pustą skrzynię ładunkową. Do Poznania wam coś przywoził? Nic. Nic, pusto wam przyjechał? Pusto, pusto i pusto wraca. Tym razem nie chodzi o światła, kierunkowskazy i hamulce. Przy okazji kontroli dokumentów drogowych jeszcze jeden test dotyczący sprawności przewozów. Jak wynika z danych milicji, ponad 30% ciężarówek jeździ po kraju bez ładunku, w przebiegach docelowych i powrotnych. 3000 kg, prawda? Samochód Pana ma 4000 ładowności. Do poznania wiosłem oponni. Opony, Pan, wyszostała z Jeśli te pyry już się dało przywieźć do punktu skupu, to potem z tych pyr bardzo często wyraża się ognisty napój, który niestety niektórym szkodzi i niestety sprowadza niektórych na manowce. Manowce nazywają się Izba Wytrzeźwień. Odwiedziłem ostatnią Izbę Wytrzeźwień i. Posłuchajmy, co się w niej działo, bo mamy mały jubileusz. Oto nasz reportaż z frontu walki. Milionowy klient w Ogólnopolskiej Izbie Wytrzeźwień. Szlachetna ambicja. Pierwsi w czystej, pierwsi w zakrapianej. Drogi jubilacie, a więc jak już nadmieniłem, witaj nam, drogi jubilacie. Witamy cię radośnie, gdyż obecność pana milionowego gościa naszej placówki jest widomym świadectwem naszego wielkiego dorobku. Twój jubileusz jest naszym jubileuszem. Nasz jubileusz Twoim. Pozwól, że z okazji Twojego przybycia złożymy Ci kilka pamiątkowych udarzeń. oto dar ligi do walki z alkoholizmem, komendy miejskiej MO. Ci, którzy nie wydali wszystkiego na swoje, mm, że tak powiem... Mm. Ci, którzy nie wdali wszystkiego na wódeczkę, mogą wydać pieniążki na zakupy. Ale nie zawsze, nie zawsze wszystko jest w sklepach i nie zawsze wszystko da się kupić, bo wszędzie, w okolicach są spekulanci. Posłuchajmy, co o nich, o nich materiał, co o nich mówi Polska Kronika Filmowa. Duże miasto wojewódzkie. Pościel za makulaturę, halki też. Co więc robimy? To nie mennica. Tu możemy zamienić je na talony. Rolka toaletowego, 1 kg makulatury, raj stopy 10 kg, żelazko 80, radio 150, dywan. Uff, tu chyba zbierała cała rodzina. Pełna tona. Talony ślubne. Podobno przy drugiej żonie nie potrącają. Przy zakupie kalesonów złapano ponoć dwóch bigamistów. Tu zestaw potrzebnych dokumentów uraduje najbardziej rozsmakowanego biurokratę i słusznie. Trzeba pilnować. a już jakiś staruszek kupi sobie śpioszki? Z wyprawkami sprawa prostsza, ale nie daj Boże, jakiś poślizg z pochówkiem. Talony ważne tylko 5 dni od daty śmierci. W Kielcach troszkę chyba przesadzono, a my sfilmowaliśmy to dla potomności. I to tyle. To tyle na sam początek w podcaście 89. Co mamy teraz w tym wzdycham, tak ciężko wzdycham, bo to już 89 podcastów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 To też. Ale to myślę, że Pan poczekać to muszę a coś takiego Pan ma gotowe oprócz tego? Jakieś tylko inne? Rolatka. Tych. To tą rolę mi dał. Albo z zrazu jestem jeszcze. To zrazu mi dał, właśnie. Zraz. Zimniaki zrazu jeszcze do jakiś, tego, Jakiś też. Tak? tak. 19,52. Pana 2 grosze Nie pana. mam, istotne. Pani tam są krągi to. do tych to tak to wygląda właśnie. Bar, bar Kmicic. Jesteśmy już na osiedlu Rzeczpospolitej. Zaraz obok. Bar Kmicic. Jest to bar, w którym zawsze na dużej przerwie z chłopakami wychodziłem na pyzy z sosem myśliwskim. Pyz dzisiaj nie wziąłem, bo mam ochotę na coś innego. Państwo, drodzy słyszeli, co wziąłem. Bar znajduje się zaraz koło mojej Pierwszej szkoły podstawowej numer 20 i Stefana Batorego. Przed chwilą chciałem wejść do szkoły, spytać się, czy mogę się przejść tak zwanie oblukać, ale pani tak zwana woźna powiedziała, że nie ma żadnych szans. No cóż, a posiedziałem chwileczkę na słońcu, przyszedłem szkołę, zobaczyłem gdzie pierwszy raz byłem zuchem, pamiętam, że miałem taką czerwoną, żółtą chustę i fajną mundurę, gdzie się spóźniłem na przysięgę. Pamiętam gdzie miałem zajęcia z ZPT Pamiętam, gdzie na wf grałem w duponogę, to się tak nazywało wtedy. Taka, nie grało się w piłkę biegając, tylko jakby tak na takich poduszkach e, suwając się po, po, po, po sali gimnastycznej. Pamiętam kolegów, dalej pamiętam nazwiska kolegów, z którymi chodziłem do szkoły. Dalej pamiętam nauczycieli, dalej pamiętam moją pierwszą panią wychowawczynię, panią Zielińską. Taka czarna, ciemna, fajna. Pamiętam też e, panią od muzyki, chyba miało nazwisko Beim, chyba, albo jakoś tak, Beim, albo Bem, chyba Bem, tak. Taka wysoka, szczupła w koku na pamiętam, uczyła nas muzyki. Tak to wygląda, osiedle Rzeczpospolitej, szkoła numer 20 w Poznaniu, to były moje pierwsze potyczki z edukacją taką już prawdziwą, prawdziwą, prawdziwą. I cóż, Mark pamiętam właśnie pyzy, dwie pyzy z sosem myśliwskim. Słyszeli państwo. Zamówiłem kotlet, zamówiłem zraz, ziemniaczki z sosem, fasolkę z białą i czerwoną kapustą, kompot oczywiście z wiśniami i budyń. Budyń taki Zaraz zrobię zdjęcie. Proszę zobaczyć sobie na Flickrze w galerii. Na pewno, na pewno będą zdjęcia. Zatem obiad stygnie. Czas na konsumpcję. To tyle.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 Rzeczpospolitej. Co teraz? Podkaście, co teraz? Może jakieś wiadomości? Telewizja WTK. Jedynie słuszna telewizja w Poznaniu. Posłuchajmy wiadomości. Czemu nie? Spójrz na lepszą stronę życia. W nie tylko No, Idę na taras i wracam zaraz. Lubisz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym, inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu Polski Ta Dawidzińska, dobry wieczór, pół z dnia. To już nie bajka, to już prawdziwa walka. Kandydacina, fotel prezydenta miasta Poznania ruszyli do walki. W pół dnia specjalny raport w tej sprawie, materiał Karoliny Słatwińskiej. Dzisiaj kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Sączak, oświadczył o że nie ma nic wspólnego z materiałami, które uzyskał w wyniku wyborczych przesłanek głosu wielkopolskiego. Zapytałam w tej sprawie oczywiście samego prezydenta i jego kontrkandydata, jakim jest niewątpliwie Maria Pasło-Wiśniewska.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 Wielkopalski. A teraz kolejny materiał, Janna Nadyc. W Poznaniu dzień minął, bardzo przyjemnie. Dzisiaj słońko wstało o 6.15, a mało kto wie, że zawsze wstawało o 7.00. Zapytałam naszych drogów o to, jak będzie wyglądała pogoda na najbliższe dni, także na wybory. Meteorolodzy nie chcieli wystąpić przed kamerą. Mówili, że mają ciężki, bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Chociaż nie uważam, by to była prawda. Oczywiście do sprawy będziemy wracać. Jan Nadec, Puls Dnia! A w Dnia wracamy do sprawy pedofilii. Oskarżony o zbezczeszczenie i znieważenie. Dyrektor jednej z poznańskich szkół stanął przed sądem. A tę sprawę badał dla nas specjalnie reporter Aleksander Przybylski. Dziś w Poznaniu, że dzień jak co dzień, tak mogłoby się wydawać. Niestety jest zupełnie inaczej. Oczywiście według badań telewizji WTK, przeprowadzonych na zlecenie telewizji WTK, właśnie w telewizji WTK nie ma ani jednego pedofila. Dla Pulsu Dnia, Aleksander Przybylski, Puls Dnia. Przypominamy, przypominamy Państwu, że oglądają Państwo Puls Dnia.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 Proszę Państwa, dziś w Poznaniu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Otóż od trzech dni już, czyli nie tylko dziś, ale i także przez ostatnie trzy dni, gościła w Poznaniu reprezentacja Fisu, u tudzież FISA. Byli na stadionie poznańskiej Malty, który nie jest jeszcze wybudowany. Byli również na stadionie poznańskiego Lecha, który nie jest do końca odrestaurowany. Na miejscu była również nasza reporterka. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Nabolały, to jest popsuty. Tak? gdzieś. Tak, Podsuty, tak, tak. A obolały, to znaczy, że go wszystko boli. To czyli... Człowieka boli na tak. obolały, a na nabolały popsu, obsu, popsuty, co może być popsute? Aha. Owoc. Owoc popsuty, jabłka takie nabolały. Jabłka psu, tak. nabolały. No, no, Agnieszka już tego, śliwki, wszystko. Pani wczysta. Agnieszka wie. Pani Agnieszka tutaj skromnie mówi, że były edukowane, ale ona wiarze podpowiada. Siedzi w pierwszej ławce, wie pani, pani Ireno i podpowiada. Proszę pani, pani Ireno, tak. niech jeszcze pani mówi. to może być troszeczkę trudniejsze. Jaka jest różnica między słowem? Karada-ya, a kalara-ya. Radio Afera, 73,4 MHz. Muzyka Jacek Hałasik przed chwilą wszyscy słuchacze, którzy mieszkają w Poznaniu słuchają Radia Merkury dokładnie wiedzą, że Pan Jacek Hałasik jest e, może nie prekursorem, ale człowiekiem, który w radiu zajmuje się między innymi konkursami gwarowymi e, czyli gadojcie po naszemu czyli po poznańsku i właśnie, właśnie dlatego puściłem kawałeczek z Radia Merkury Poznań różnica między Karadaja a Kara e, Karalaja proszę sobie cofnąć i posłuchać, jak to było dokładnie nie wiem, czy słuchacze, którzy słuchali podcast poprzedni, 88 Poznański zwrócili uwagę na to, że Hugo mój kuzyniec, ciągle próbował mnie wepchnąć do kuchni i ciągle mówił, że Filip musi iść coś zjeść Filip, Filip musi iść zjeść Zatem, zatem czas teraz na przepis na przepis na ślepe ryby co to są ślepe ryby w Poznaniu? Dokładnie, dokładnie wiadomo. Ale na przykład taki czerwek, jak sobie sucha, albo, albo inne e, e, obiekty z różnych innych krajów, e, Jeff z Danii, albo, albo na przykład Łukasz z Detroit, na pewno nie ma pojęcia to, co są ślepe ryby. A ślepe ryby jest to po prostu... właśnie, co to jest? Zatem składniki. Do przyrządzenia ślepych ryb jest potrzebne. 300 gram mięsa wieprzowego i wołowego, pół kilo ziemniaków, przepraszam, pół kilo pyrów, jeden pęczek włoszczyzny, 30 gram cebuli, jedna łyżka masy lub innego tłuszczu i półtora łyżki mąki, sól, pieprz i majeranek. Zatem sposób przyrządzenia ślepych ryb. Umyte mięso zalać zimną wodą i ugotować do miękkości. Potem dodać oczyszczoną i poszatkowaną włoszczyznę. Posolić i gotować około 20 minut. Obrane i opukane ziemniaki pokroić w talarki i włożyć do przecedzonego wywaru i ugotować. Obraną cebulę drobno pokroić i podsmażyć na maśle, dodając mąkę. Tak przygotowaną za wlewamy do zupy, dodajemy pokrojone mięso i włoszczyznę. Przyprawiamy do smaku z solą, pieprzem i majerankiem. I są gotowe ślepe ryby. Tak to wygląda. Ślepe ryby z pyrami, z pyrami. ale żeby nie było, że ja tylko o pyrach mówię, proszę pozwolić, co ostatnio moi ulubieni podcasterzy mówili o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 Ponieważ założę się, że nie wszyscy wiedzą, że Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zadeklarowało w rezolucji 60 łamane na 191 z 22 grudnia 2005 roku, że rok 2008, czyli już niedługo, jeszcze tylko pół roku, że rok 2008 będzie Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Podejmując te im... Ziemniaka! Ziemniaka! Yeah, Wiwat, nie zdążyłem jeszcze ustawić dżingli, przyszedłem trzy minuty przed audycją, więc musimy sobie dodać domyślne. Podejmując tę inicjatywę, zgromadzenie podkreśliło potrzebę skupienia uwagi świata na roli ziemniaków w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacji ubóstwa oraz w osiąganiu międzynarodowych celów, w tym milenijnych celów rozwoju wezwano organizację. W Polsce, w Ziemniak y, gra jeszcze większą rolę. Y, Ależ dodawaj tutaj swoje komentarze, są mile widziane. Jaką odgrywa rolę? Tak, Jacek. bo wiesz, po, w Polsce służy nie tylko do jedzenia, ale też i do picia. Y, nie mówiąc o politycznych konotacjach tego warzywa. No, Dzień Ziemniaka, no tak. To zawsze tam 2% więcej i któraś partia do szpani. Y, więc Zgromadzenie Ogólne wezwało Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw do spraw wyżywienia i rolnictwa, czyli FAO, tak zwane, aby we współpracy z rządami i programem narodnym, narodów da, i programem narodów zjednoczonych do spraw rozwoju, czyli tak zwane UNDP, oraz grupą doradczą międzynarodowych rolniczych ośrodków badań oraz innymi organami systemów narodów zjednoczonych i organizacjami pozarządowymi wspomagała. Jeszcze nie skończyłem zdania, wspomagała wdrażanie celów Międzynarodowego Roku Ziemniaka. Ziemniaka! Tym się właśnie zajmuje ONZ, a nie tylko Unia Europejska. Dzień, dzień, dzień Ziemniaka! Hurra, hurra, hura. Dzień Pyry, przepraszam, w Poznaniu. Dzień Pyry. Jaki dzień, jaki dzień? Rok Pyry 2008, moi drodzy słuchacze. Zatem zapraszamy teraz na pierwszą rozmowę. Z matką Hugo, czyli z moją kuzynką Gosia powie nam troszeczkę o Poznaniu A zaraz po pogosi po specjalnie, specjalnie dla wszystkich słuchaczy Zenon Laskowik wiadomo, wi wi wiadomo, kim jest Zenon Opowie nam o tym, jak został listonoszem Zenon y mieszkał koło mnie Na osiedlu bajkowym w Poznaniu Ponad 20 lat mną mieszkał na ulicy Baśniowej, ja mieszkałem na ulicy Grimma. Osiedle bajkowe dlatego, że większość ulic nazywała się właśnie Baśniowa, moja nazywa się Grimma, wiadomo braci Grim. Ja miałem kolegę, który mieszkał na Misiał Szatka, miałem koleżankę, która mieszkała na Makowej Panienki, miałem koleżankę, która mieszkała na Smoka Wawelskiego. Bardzo, bardzo fajne takie osiedle domków jednorodzinnych. Osiedle dalej jest, może minimalnie mniej bajkowe, bo to wszystko już tam się buduje coraz więcej, coraz więcej, ale za Osiedlem Majkowym zrobili Osiedle Poetów, więc jest tam pewnie ulica niechcianego przez Giertycha Dostojewskiego albo i Gombrowicza. Pieprzyż Roman te głupoty. Może ja też pieprzę trochę głupot. Słuchacze, nie wszystkim musi się to podobać. Ale cóż, pierwszymy z tym podcastem dalej. Zapraszamy na to, co Zenon Laskowik ma nam do powiedzenia. Kawałek reportażu, jest w ogóle kawałek reportażu pana Janusza Deblesena, listonosz z Poznania. Pan Janusz pozwoli mi udostępnić 2 trzy minutki z reportażu, który w zasadzie nie powinien być udostępniany, więc proszę nikomu nie mówić, że kawałek właśnie tego reportażu w moim podcaście się pojawił. Zapraszam. Tu radio, przepraszam. To podcast, nie tylko dla orłów, z zielonej Irlandii. Jak miłość, serdecznie witamy. Chciałem się spytać, rozmawiamy z jedną z, z, z poznanianek, młodych, młodych matek. Czy młoda matka czuje się poznanianką? Czy to coś znaczy? Bo robimy podcast, czy poznaniak to coś znaczy? Poznaniak znaczy dużo, proszę pana. Poznaniak, poznaniak. Nie wiem. Ostatnio czytałam, a w ogóle jak kiedyś czytałam o Wrocławiu, że mi się tak... A to nie jest to. No dobra. że się tak cały czas Poznań z Wrocławem tłucze teraz, nie? no bo tak mniej więcej, Wrocław no. jest zawsze no, trochę lepszy zawsze jest lepszy, ja myślałam, że to ostatnio a to było przez całe życie tak. tylko prze, po drugiej wojnie gdzieś tam Poznań trochę a, bo było gdzieś tam wizytówką na zachód no bo mieliśmy I, targi, i tak nie? Ruszyło. a Wrocław Były nic. targi, a teraz generalnie cały czas, a ja myślałam, że to teraz że się Poznań nie puściło, a to się okazuje że po prostu przez chwilę byliśmy lepsi no i jesteśmy na piątym miejscu w Polsce Zatem chciałem się spytać, czy warto być Poznaniakiem? Nie wiem, ja, jestem, ja się Poznaniaką czuję tak średnio szczerze. Nie, mówiąc. Nie jestem dobrym tutaj Przykładem. wypowiadaczem. No ale tak, pytam ludzi, wie pani. Nie, bo Poznań lubię i w Poznaniu się dobrze czuję, natomiast nie chciałabym mieszkać gdzieś, nie wiem, Wa Warszawa mi się nie podoba, jak wielu Poznaniakom powiem. To jest fajne, ale tak trochę brakuje rozrywek. Zapydziałem. Taka ja tożsamość tożsamo, samo to, tożsamo z Poznaniem ale tak, ja byłem ostatnio w Warszawie, Warszawa mi się wydaje za duża, taka wszystko rozszczelone. A, a Poznań taki trochę, może za piziały, ale taki skupiony. nie, No nie, no, no w porównaniu do Warszawy... za mało rozrywek mało takich... Ale budują nam centra handlowe, ciągle co nowe, nie? To taki kawał był, nie wiem czy pan słyszał taki kawał Jak, słyszałeś, jak... Bo wnuk przychodzi do babci i babci mówi: No, a co robiłeś dzisiaj na niedzielę? No, biorę Co robiłeś, Wnusiu? No, e, nic na A w kościółku byłeś? Byłem. A w którym? W karkurze <laughs> Bardzo dobre. Bardzo dobrze. Takie mamy rozrywki. Takie mamy rozrywki, Nie, mamy... tak. Co mamy? Mamy to, co wszyscy inni, a to, co poznać wyróżnia, to co? Koziołki nasze stare. Gada Gadamy gada? po naszemu. Nie, ta, tej. Gadamy tej. po naszemu. Tej. Tak. Gadamy po naszemu. Wszystko mamy zielone, nie? Piwo, tramwaje, rzekę, dużo no zieloności. Te, teraz kwitnie. Mamy piękne lotnisko. Tak, jedno z najładniejszych w Europie. Chociaż małe, ale robią drugi terminal. Malta, pierwszy stok na ciarski w Polsce sztuczny. Mamy pierwsze, Kinopolis było pierwsze w Polsce. Jest największe w Europie, bo teraz. Tak? No dlatego Poznań jest fajny, bo jest mały, zbity. No, no, i... Można jeszcze no. znaleźć takie miejsca, no. gdzie masz blisko do centrum, no. a już Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster. Szalone pomysły. Szalone tempo. Szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź Teraz bliżej. Kukula, tam zrobiono bank. Chociaż gdzieś tam... Nie wiem, na jakim tam szyldzie jest kawaret tej. Ludzie tam ciągle, jak wycieczki przyjeżdżają, to o, tu był kawaret, tu jest kawaret. To tyle to zostało, prawda? A w środku jest bank. I jak przyszedłem, zacząłem nadal medytować tą transformację systemu. Na czym ona polega właśnie? Gdzie, gdzie jest teraz moje miejsce? Bo tak, prywatny kawaret to nie, to nie. Prywatny teatr to mi to, bez, bez, bez pełnienia misji, to jest nie pryczą. I nagle tutaj medytując o tych transformacji systemu przychodzi Lizonosz tam gdzie jak mieszkam i mówi, czy pan by nie mógł nosić listy tutaj, gdzie pan mieszka na tym osiedlu. Nie ja wiem dlaczego, no bo nie ma chętnych. No to tu dostałem pierwszy raz sygnał, bardzo mocny sygnał, że coś jest nie tak znowu dochodę, bo tak, kapitalizm. Który to był rok? 91 chyba. No, 91. Ja my tutaj kapitalizm ubram, nie? A tu nie ma chętnych, żeby podnieść z ulicy 700 zł. złotych. On jeszcze mi mówi, tak wie pan, tu jest tego pół etatu i nie ma chętnych do pracy. Pan, doszło tam pod, pod lasem, tam jest cztery ulice do obsługi. To jest półtorej godziny czasu. Ja mówię, kurczę, do żony, mówię, Halera co, co się dzieje? kapitan nie ma chętnych, żeby podnieść te 700 Ja mówię, pójdę z prawdy. jeżeli to jest prawda. No i poszedł inaczej i mówi, tak, ale pan mówi, tak, a do nie? No, bo pan ma być to, by nie tak. No to wie, mamy, mamy pracę w dyrekcji dla pana. Ja mówię, no dziękuję, ale jak się myślisz, co nasz? No i teraz, co ja kombinuję? Odejrzenie, co to za żart, co ja to kombinuję? No i to, ufny to, co mi powiedział, że będzie półtorej godziny. Jak poszedłem w rejon, to wróciłem o 21 w nocy, Już tam byli zdenerwowani. Co się dzieje? A to tak, z tym rozmowa. Co dom, to konferencja prasowa. Co się dzieje? Jeden w ogóle mnie nie puścił, bo że za kamerami chodzę ukrytymi. No, no przecież to, to trzeba być horror z drugiej strony. No co się dzieje? Wiem, że dotykam czegoś nowego, dziewiczego, niespotykanego jeszcze. nie. I zacząłem to wszystko porządkować. się, so, kurczę, tu mi też czaszka czeszczy. I kurczę, dotykam czegoś niesamowitego. mnie cholera, jasno. A dalej rozmawiam dialogiem, nie nauczonym ze sceny. Nie, nie umiem tak rozmawiać na sali. nie ma, bo le, bą, le, bą. Tylko grzeczny, ale dialog. I widzę, że tutaj treści padają takie, że zacząłem to notować. Nie? Ale ja takiego dialogu bym przy biurku nie wymyślił. To jest już z życia wzięte. Oni, oni po prostu tutaj mają takie odżywki, że. No, warte notowania. Nie? Takie piszki brałem, zacząłem notować. I do domu przychodziłem. I tak mi narastał, narastał, narastał, narastał, i tak to urosła. Taki scenariusz mi z tego wyszedł, świat, zielona pocztyliona sobie zastosowałem. Nie? No, i teraz noszę się z zamiarem. Z ekranizacji tego, no pokazać jak to wygląda na dole, heroizm ludzi, którzy tam za 520 zł próbują przeżyć, z jaką godnością do tego podchodzą, jak naprawdę chcą być obywatelami prawymi i płacić podatki, z drugiej strony nie żebrać. No to jest, to jest naprawdę dylemat tych ludzi, no godny podziwu, no i godne opisania. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z zielonej Irlandii. Let's go, baby. Co to było za strzał? Jaki? Daki? To był mój bąk. Nie, no nie żartu tutaj Myślę, że zapach moich bąk Pułkownik Hermoszewski oraz luta lub orbita, tamtocz kiedy szedłem sobie rozbierała się kobieta. Kosmonautów to osiedle, tu angielskim władę biegle, każdy duży czy też mały, a więc refren zaczynamy. Kosmonautów, kosmonautów, słyszę ja tu wiele szałtów, kosmonautów, kosmonautów, słyszę ja tu wiele szałtów oto krzyk jest po angielsku, to zrozumie nawet prosie, choć co śpiewam, to jest głupie, mamy astronautów. To się każdy ma otwory, tyry dwa lub też i więcej w zależności czy go chlory nie napadną na zakręcie. Kosmonautów, kosmonautów, słyszę ja tu, wiele szałtów, kosmonautów, kosmonautów, słyszę ja tu wiele szałtów serdecznie witamy z Poznania z Urzędu Miejskiego na ulicy Libelta i F71, ja mam numer F75, witamy, witamy z Urzędu na ulicy Libelta i chciałbym oficjalnie zakończyć sprawę, którą zacząłem w zeszłym roku w listopadzie, czyli jak to w Berlinie zgubiłem wszystkie, wszystkie moje dokumenty, wtedy pamiętam nie wiem czy państwo pamiętają, drodzy słuchacze zgubiłem wszystkie dokumenty i miałem dość poważne problemy, żeby wrócić do kraju, żeby po prostu zostać ponownie obywatelem polskim. I okazało się to o wiele, o wiele trudniejsze niż mi się wydawało, bo paszport niestety został odrzucony z powodu tego, wniosek o paszport został odrzucony z powodu tego, że nie mam stałego zameldowania w Polsce, a bez tego nie mam możliwości załatwienia paszportu. Jest skromna możliwość obejścia tego, czyli poproszenie o wniosek bez miejsca stałego zasiedzenia, to się jakoś tak mądrze nazywa. Wniosek trzeba wystosować do wojewody, w tym wypadku Wielkopolskiego, bo jestem teoretycznie obywatelem województwa wielkopolskiego, ale niestety wniosek został odrzucony i jedyną możliwością jaka była, było... Ubieganie się o paszport, jeszcze nie irlandzki, ale w Irlandii polski paszport. Na razie dostałem tymczasowy za skromne 190 euro. Paszport e, tymczasowy, taki wiśniowy z napisem paszport tymczasowy, nie jest najpiękniejszy, jest taki napisany ręką, ale podobno za 4 miesiące mam już otrzymać taki paszport, taki praw, e, taki, taki, taki, taki normalny zatem stoję teraz w kolejce mój numer F75 i stoję w kolejce po odbór mojego dowodu osobistego, takiego plastikowego, małego, już e, normalnego, że tak powiem, na który, przez który, dzięki, dzięki któremu mogę także ponoć przekraczać granicę. Zatem za kilka chwil mój stary, stary dowód osobisty, wydany w 1991 roku, przestanie mieć ważność. E, proszę drogich słuchaczy na Flikru będzie zdjęcie mojego dowodu, proszę zobaczyć jak on wyglądał mam nadzieję, że mi go nie wezmą ale, ale na pewno tam przedziurkują i unieważnią tak to pewnie będzie wszystko wyglądało zatem mam nadzieję, że szczęśliwego do szczęśliwego końca dotrę odbierając wszystkie swoje dokumenty tak więc ci, którzy nie wiedzą, o co chodziło, proszę zapraszam na listopadowe podcasty, podcastu nie tylko dla orów, tam mniej więcej wszystko zostało wytłumaczone. Zatem Poznań i Lubelta to 16 przez 17, ponoć e, Urząd Przyjazny Ludziom, taką nagrodę ten urząd zdobył w zeszłym roku i rzeczywiście pamiętam, jak byłem w listopadzie, bardzo szybko, wszystko ładnie było załatwione, no ale niestety trzeba było czekać troszeczkę, zanim to wszystko, to wszystko zostanie zrobione. Zatem Epokowa chwila, tracę mój zielony dowód. Będę miał za chwilę kartkę wielkości 8 na 5,5 cm. Zobaczymy, jak to wygląda. Pozdrawiam, dziękuję. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. No i co? Dużo wiary. Sprzedają na metry? Nie, idą na ilość. Ilość? Widzieliście kiedyś tak porządną pianę? <grymne> Ej. Bierzemy sobie metr. Dobrego nigdy za wiele! Uznanie w Wielkopolsce. Warka pełne uznanie. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Piękny obieg pożądania. Dziś metamorfozą ja przejdzie Jadwiga. A Jadwiga jest młodą księgową, ale jej wypytywać będzie nasza specjalna stylistka Agnieszka Bauman. Jadwigo, widzę, że nie potrafisz się ubierać. Masz na sobie bardzo niegustowny strój. Troszeczkę cię poszerza, troszeczkę skraca. E, powiedz, e, co byś chciała w sobie zmienić? Czego w sobie nie lubisz? E, no w sobie nie lubię nasa, lewego ucha i trochę pięta mi odstaje. A tylko trochę. Jadwigo, nasi specjalni styliści... Z pewnością pomogą ci w rozwiązaniu problemu. Ja twojego bym chciała te ubra ubrania darmowe, bym chciała, bo te moje się zużyły. Co mówią o tobie koleżanki w pracy, że jak się ubierasz? La Firinda, Szmata, Zira, czasami coś na kaha leci. Jadwigo, napisałaś też w naszej ankiecie, że podobały ci się metamorfozy z poprzednich programów. Która metamorfoza była najlepsza? Na mnie się podobał ten pan. Y Pan Olek. Napisałaś... Najpierw był w golfie, potem w marynarce. To było takie ładne. Jadwigo, napisałaś też, że nie umiesz malować powiek. Nie, nie umiem. Z czym masz problemy? Z cieniami? Nie, z powiekami. Ja bym chciała wyglądać tak jak ty i tak jak twoja siostra w tym innym programie. Co tam są meble? Ja myślę, żebym chciała taki pakiet. Żebym chciała mieć im o, o, o metamorfozę taką swoją, mieszkanie i żeby jeszcze mnie w pulsie pokazać. Jadwigo, za chwileczkę zabierzemy cię do stylisty, on zmieni twoje życie. Piękno obieg pożądania. Słuchajcie, poszkasz to nie tylko dla Olżów. Serdecznie witamy, przed chwilą słyszeli państwo wszyscy, jak to jest staśmy, um, a teraz na żywo, czyli Sławna Pani Redaktor, chciałem się spytać, e, s, mieszkamy już w tym Poznaniu tyle lat, chciałem się spytać, droga siostro, co jest w Poznaniu warte Poznania, jako podcast o Poznaniu? Całe Poznań jest warte Poznania, bo takie jest hasło Poznania. Tak. Mamy coraz więcej pięknych rzeczy, które można u nas zobaczyć i tylko u nas. Mamy piękny, stary browar, choć nazwa mówi, że jest stary, wcale nie jest stary. Jest to bardzo nowoczesny budynek na bardzo wysokim poziomie. Zresztą w ubiegłym roku dostał nagrodę dla najlepszego centrum handlowego. Średniego średniego na świecie. Wyjątkowy jest pod bardzo wieloma względami. Jest piękna architektonicznie, są bardzo wyjątkowe sklepy. No i przede wszystkim no, tam się kręci całe życie poznaniaków, można powiedzieć. Każdy tam przywozi swoich y, turystów, znajomych i pokazuje im to miejsce. No właśnie, to nie jest dziwne, że wszyscy zamiast iść na trawę, na przykład na Maltę, zaraz powiemy o Malcie, to wszyscy się spotykają w centrum handlowym? Czy to jest takie centrum, że są tylko sklepy? Nie, to jest bardzo wyjątkowe centrum. Tam ludzie przychodzą sobie zjeść coś dobrego, napić się czegoś dobrego. Ale to można wiedzą, w każdym Ale centrum. wiedzą, że tam spotkają znajomych, bo to jest takie centrum, gdzie wszyscy chodzą, więc można być pewnym, że tam się na pewno spotkają kogoś znajomego, a Malta jest wielka, ogromna trawy tam jest mało, jest brzydka i no i tam chodzą raczej tacy, którzy chcą być sami ze sobą, nie wiem, chcą pobiegać wokół jeziora, albo chcą pojeździć na rolkach, albo, albo nie wiem, mhm. albo chcą sobie pospacerować, ale mówię, no nie w towarzystwie miliona innych poznaniaków, tak. Tak, bo Malta to, nie wszyscy słuchacze wiedzą, Malta to jest takie jezioro dla kajakarzy i wioślarzy w całym centrum miasta i wokół są, wokół są tre, tereny zielone, a zaraz za jest Nowe Zoo, gdzie jest też mnóstwo miejsca do chodzenia. Mhm. Nowe Zoo, w którym w przyszłym roku, we wrześniu powstanie słoniarnia wielka za 40 milionów złotych. Już są zabukowane pięć, tak, pięć słoni z Afryki. Mają przyjechać dokładnie, no nie dokładnie za rok, bo mają we wrześniu przyjechać. Nie, we wrześniu ma być skończona słoniarnia, a słonie mają się pojawić tuż po, nie wiem, czy we wrześniu, czy w październiku. W każdym razie w ubiegłym tygodniu podpisano wreszcie oficjalnie projekt umowy. Wykonawca jest. Pieniądze też są, bo część daje dużo Dużą część daje Unia, także będziemy mieć wreszcie słoniarnie. uwaga, największą w Europie. Właśnie, chciałem się spytać, jako osoba medialna tutaj, w zasadzie cała nasza rodzina jest medialna, ale siostra bardziej chyba, chciałem się spytać, Euro 2012 już niedługo, co Poznań zyska na tym? Tak, każde, każde miasto zyska, które organizuje euro, więc no, to chyba nie trzeba mieszkać w Poznaniu, by wiedzieć, że, że, że, że, że miasto zyska chociażby na rozbudowie hoteli, na rozbudowie dróg, na rozbudowie lotniska. Na razie lotnisko nasze jest po prostu żenujące, w sensie jest piękne, ale mamy zaledwie 8 połączeń w porównaniu tak. na przykład z, z, Krak z Krakowem, który ma na przykład ponad 60 połączeń, no to, to tutaj choć sama ta cyfra odzwierciedla, jak tak. daleko za murzynami jesteśmy. Nie, no na pewno za te 5 lat będzie tych połączeń znacznie, znacznie więcej. Zarówno remontujemy już trasę kolejową, więc kolej będzie szybsza, będzie więcej połączeń lotniczych, kolejowych, będzie wreszcie autostrada aż do Wrocławia, będzie do Warszawy. A będzie do Wrocławia Autostrada z Poznania? Nie jest wpisana. Czy zdążymy, to się okaże, tak? Czy znowu na papierze zostaną te wszystkie obietnice, ale, ale to ma być zrobione. No i przede wszystkim ma być wielki stadion dokończony. Nasz, my jesteśmy akurat w tak uprzywilejowanej, na tak uprzywilejowanej pozycji, że ten stadion już mamy prawie, prawie gotowy, prawie... Prawie. Mm. Wiadomo, że jeszcze jest do. dużo do zrobienia, ale w porównaniu na przykład z Gdańskiem, mm. gdzie ten stadion muszą wybudować od, zupełnie od podstaw, to, no, to jesteśmy do przodu. E, do przodu. Chciałem się spytać już ostatnie pytanie. Czy jest coś w Poznaniakach takiego fajnego, co rozróżnia ich od innych, na przykład od Warszawiaków albo od Wrocławian, albo inny. jest coś, bo ty miałaś możliwości pracować w innych miastach, ale nie chciałaś. Poznań jest fajny, dlatego tu siedzisz. Czy Poznań jest fajny, bo tutaj są twoi znajomi? Czy Poznań jest fajny, bo po prostu tu się dobrze żyje? Nie, ja nie wyjeżdżam, bo jestem patriotką lokalną, a uważam, że hmm. Poznaniacy są zupełnie inni niż na przykład Warszawiacy, którzy, którzy na przykład wolą nie wiem, inwestować w siebie, w samochód, nie wiem, i, i, i pokazywać siebie od tej złej strony, a my Poznaniacy, nie wiem, uwielbiamy się spotykać rodzinnie, dbamy o, o, o rodziny, nie wiem... Bo Poznań jest małe miasto, wszyscy tutaj tak, trochę... wszyscy się właściwie znają gdzieś tam, na pewno w każdej rodzinie są jacyś znajomi i, i mówię, my bardziej inwestujemy w te, w te takie w takie międzyludzkie stosunki. Tak? A, a warszawiacy, nie wiem, wolą iść na dyskotekę, pokazać nowy zegarek, czy, czy nowe ciuchy. A my, mówię, mm. lubimy się spotykać, gotować i obcować ze sobą mm. bardziej. Oprócz tego, że jesteśmy bardziej gospodarni i jesteśmy bardziej uśmiechnięci i radości z pewnością niż mm. wszyscy inni mieszkańcy innych miast. Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Tak to wygląda moja siostra Aneta Widzińska, najlepsza dziennikarka roku 2006 w Wielkopolsce. To co, pomalutku będziemy kończyć podcast? Aha, chciałem powiedzieć, że dwa poprzednie materiały, takie troszeczkę prześmiewcze były to materiały w wykonaniu Radia Afera, dziennikarzy Radia Afera i prześmiewały telewizję WTK, czyli telewizję mojej siostry, ale to wszystko tak w dobrym, w dobrym duchu, tak żeby była mm, szeroko pojęta rywalizacja mediów w Poznaniu, zatem Radio Afera, Radio Politechniki Poznańskiej, bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i telewizja WTK, słyszeli moi drodzy słuchacze, jak i moją siostrę, jak i Jaki i prześmiewcze, prześmiewcze dwie audycje, tak bym mógł powiedzieć. Zatem teraz teraz zapraszam na Stary Rynek i Dorota i Bartek i prezent, który dostałem od Doroty. Proszę posłuchać. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Chciałbym, Chciałbym tutaj, siedzimy na rynku w Poznaniu i chciałbym oficjalnie rozpakować prezent, który teoretycznie zamówiłem sobie rok temu u Doroty. Znaczy Dorota tak nieskromnie powiedziała, że Filip, czy mógłbyś mi przysłać logo podcastu? A ja mówię dobra, masz tej babo, nie wiem co z tym będziesz robić. Masz. ale minął styczeń, minął luty, minął, A, minął kwiecień, minął maj, minął czerwiec, minęły druga część roku i teraz minęła pierwsza część roku prawie. I spotkaliśmy się po roku z Dorotą Mniej więcej w tym samym czasie Przybył Bartek, przystojny, dobliński Nie, to nie? D Tabliński? Też, też. Ten Ten komu, te... wygodnie. komu wygodnie I chciałem się ze słuchaczami podzielić Na razie skromną radością Bo nie mogę tego przetestować Ale będę rozpakowywał Nie jest to paczka palpierosów Nie są też to stopy samonośne nie jest to też krawat jedwabny i nie jest to także komplet legginsów. Nie jest to też niestety koszulka starodawna Lecha, którą chciałbym iść do sklepu i nabyć. Posłyszałem, że Lech ma takie starodawne, fajne koszulki. Za jedyne 29 zł chyba pójdę No to tu na Półwieckiej? Na jest sklep. Zatem chciałbym osobiście oficjalnie rozpakować. Moi drodzy sławcze rok temu Dorota, która siedzi koło mnie, cały czas się um, Powiedziała, że zrobię mi niespodziankę. Z okazji... Tak, bez okazji. O. I otóż dostałem y, komplet pościelowy z nadruk... To nie jest nadruk, to jest wyhaftowane logo nie tylko dla ormów. Tak, na poduszce mam napis nie tylko, a na kołdrze mam y, dla ormów razem z całym logiem i po prostu tak to wygląda, jest cały komplet. Na poduszce, nie, na poduszce powiem szczerze, jest logo, logo podcastu nie tylko dla rów, a na kołdrze, kołdra ma wymiar 150 na 200 czyli idealnie wejdę, no. nawet nie sam. Jest takie ogromne, duże logo, ale takie powiększone. Doroto, dlaczego to tak długo trwało? Z przyczyn technicznych, braku materiałów. Szyłaś grubymi nićmi? Też, też. Przez, przez... Pół roku uczyłam grubymi lićmi, ale udało się w końcu. Czy Bartek Ci pomagał? Tak, duchowo wspierał. Duchowo. duchowo wspierał. Nie no... Znaczy wzór się zagubił w połowie trasy. Aha, no tak. Bartek nie umie dziergać. Aha. Tak. Ale lubi haftować. Tak, z tego co wiemy. Zatem widzą, moi drodzy słuchacze, znaczy nie widzą, ale zobaczą, um, do czego do czego Yy, sprowadza się słuchanie podcastów po prostu rękodzieło artystyczne 100% waterproof i 100% handmade. Tak, pokażę na flicks oczywiście, będzie komplet. Oczywiście można zamawiać, bo będzie to to jest pierwszy, pierwszy model taki próbny, ale można za, za, zamawiać całą kolekcję u Doroty. Mniej więcej, wiadomo, że z rocznym poślizgiem, ale może. To, poślizg, to jest po prostu to jest sztuka, sztuki nie można tworzyć. To się z duszą tak, robi. Aha, to z z duszą. Myślę, że to tak to jest kilka no. milionów. zobacz, ja musiałam dochodzić do tego, no. tak tego, ten podcast, żeby ktoś wszystko, że chce to zrobić. Aha, no właśnie. Wiem, dlatego mówię, że yy, zrobimy taki sklep, sklep internetowy i ty będziesz hasztować wszystkie pościele. Bartek będzie robił ci to druk na koszulkach, a ja na przykład będę zbierał pieniądze za to. Co wy na to? No dobrze, grunto, dobra organizacja. <śmiech> tak jak, tak, jak nie to nie w Poznaniu. Tak. Tak. Tak. Dobrze. Dobrze, zatem Dorota oficjalnie ci bardzo dziękuję za ten prezent, jestem y, pozytywnie rozczarowany, rozczarowany, bo tak długo, ale, pozytyw... <laughs> ale pozytywnie, że nareszcie będę chyba spokojnie spał, myślę. Cześć, tu Wachlander, słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Niesamowita poduszka od Doroty z podcastu na szagę, niesamowita poduszka, trzymam ją na takim chwalebnym miejscu u mnie w domu przepiękna, przepiękna rzecz Dorota, dziękuję jeszcze raz dobrze, to przed Dorotą była moja siostra jak już wspominałem, w lekko takim szowinistycznym poznańskim tonie że w Poznaniu wszystko najlepsze no ale wiadomo każda pliszka swój ogon chwali ale ja też tak mam, że Poznań Poznań Poznań najlepszy kończymy podcast i na sam koniec zapraszam na mały taki wywiadzik na małe spotkanie z bolejącym kuzynem którego bolały nerki, ale pomimo to udzielił głosu Zatem Radek, mój kuzyn, czyli brat, brat Gosi, a wujek Hugo. Dzisiaj bardzo, bardzo rodzinnie w podcaście, nie tylko dla orów. Powiedzieć, Aha. Ale się nie nagrywa. Teraz się nagrywa. Rozmawiamy tutaj z kolejnym poznaniakiem. Chciałbym się spytać, czy warto być poznaniakiem i czy warto mieć kamicę nerkową? Bo cierpiący tutaj nasz interlokutor lo ma kamicę i właśnie przeżywa ciężkie chwile. Czy warto być poznaniakiem i czy warto mieć kamicę w Poznaniu? Warto mieć kamicę, ponieważ można nic nie robić i można dobrze schudnąć, bo co się zje, to się zwymiotuje. Aha, dobrze. Chciałem się spytać, czy też co się wypije, to się tamten trzeba pić dużo żurawiny soku tak, tak. I, i chciałbym powiedzieć w ogóle, że żeby nie mieć kamicy nerkowej to trzeba pić 2,5 litra płynów dziennie Co najmniej na pół litra wódki trzeba wypić co najmniej 1,5 litra picia, a każda kawa przy, po każdej kawie trzeba zwiększyć dawkę wody dzienną o pół litra Aha. wtedy się nie będzie bolało, Aha. chciałbym powiedzieć, że kamienie nerkowe bolą jak tak, cholera tak, prowadzący dokładnie to wie w zeszły piątek był atak 4 czterogodzinny, atak został odparty <głosy> <głosy> tak, tak to wygląda chciałem się zapytać, czy warto być poznaniakiem w wieku 20 niecałych 5-6 lat <głosy> warto, mieć, warto być poznaniakiem jakby się miało dobrą pracę tutaj ponieważ z pracą tutaj jest cały czas dobry problem i można sobie być w Poznaniu, ale nie ma za co robić wielu fajnych rzeczy i to mnie denerwuje, a sam Poznań jako miasto oceniam bardzo dobrze, może troszeczkę za mało jest inteligentnej rozrywki, z której tak bym nie korzystał, ale zawsze warto coś takiego powiedzieć, bo to dobrze brzmi potem. Dokładnie. Czy inteligentna rozrywka to na przykład są kręgielni, albo pływalnie, albo lodowiska? Jak, to znaczy, jak wspomniała przed chwilą Pani? To znaczy markiety jeszcze, żeby ze trzy były jakieś. <głos> bo jak do centrum to fajnie tam jest, się chodzi i tam jest inteligentnie wtedy rozrywka jest. To o to mi chodziło bardziej. Pływania nie, bo ja nie pływam. Ale, ale mar markiety budują na Malcie jeden. Tak. Będą budować... Będą budować... Tu budują, koło makro jeszcze jeden. Koło makro jeszcze jeden. Mhm, no będziecie mieli gdzie do kościółka chodzić. No do kościółka to jakby rzadziej. Kościółek mam obok domku, jeszcze nie byłem. Mhm u księdza się zapoznać. Ksiądz pewnie też się nie był jeszcze zapoznać. Ksiądz był dwa razy na kolędzie, ale się odbił od drzwi niestety. <laughs> Chciałem się spytać, co by pan może tutaj w Poznaniu u... ulepszył, bo tu przed chwilą koleżanka nam mówiła, że pływalni mało lodowisk, chociaż mamy dwa zo i dwie nowe żyrafy. Ale słoń chyba zdechł, słonia ulepszył. A właśnie, słonia nie ma. Ale to dwa lata temu zdechła Kinga, nie? Tak. I tak. Ja... Co ja bo lepszy... ją podobno tymi paluszkami od Lajkonika z krakowcy z zakarmili na śmierć, no, bo ona nie mogła jeść takich tych słodzonych aspartanem rzeczy i dlatego zdechła. Ja bym zmienił bardzo prozaicznie chciałbym, żeby nasz ta drużyna w Poznań. Zaczęła wreszcie grać w piłkę porządnie i żeby można było sobie, o, przyszedł, żeby można było sobie iść i dobrą rozrywkę, że tak powiem. Tak, i generalnie chciałbym powiedzieć, że więcej sportu na ligowym poziomie powinno być w Poznaniu. Cieszymy się, że żurzel wraca troszeczkę tutaj na tory. Tak. Milion team Poznań. PZ milion team Poznań jest, jest w pierwszej lidze, czyli tak naprawdę w drugiej lidze jeszcze i chciałbym, żeby więc, chciałbym, żeby była siatkówka na ligowym poziomie i chciałbym, żeby było więcej dostępności do infrastruktury sportowej. The only with is they just have no taste. Niesamowita poduszka od Doroty z podcastu Na szagę. Niesamowita poduszka. Trzymam ją na takim chwalebnym miejscu u mnie w domu. Przepiękna, przepiękna rzecz. Dorota, dziękuję jeszcze raz.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 Dziś nie bez przyczyn tłum na ulicy krzyczy W tym kraju robotniczym niczym są robotnicy A władza wdraża przymusem ustrój, który głównie zdraża i sprzyja ubóstwu Było ich stu, dwustu, tysiąc, sto tysięcy I między nimi niewidzialne więzy Stalina, na placu Stalina Zdani na siebie i spontaniczny wydarzeń Przebieg jeszcze wczoraj strach Trzymał ich gryzach, strach musił nadzieję, strach nadzieję zagryzał Żeś byli społeczeństwem, szli w jednym rzędzie Nikt nie chciał w swoim kraju czuć się jak więzień I nikt się nie wycofał, mimo ofiar Mimo, że cena tego była wysoka, ale zbudowano pomnik który nie zginie, bo mi pytają, kto był temu winien? To ta elita marna, to ta totalitarna władza, której jedyną siłą jest armia. Wszędzie na całym świecie jest przeszkodą, by mogło rosnąć społeczeństwo i wolne słowo. Bo demokracja może być zasadą, ale demokracja też może być fasadą. Dziś możemy swobodnie nieść treść. Oddajmy cześć, Poznań 5-6. Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga. Obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajścia. Coś pęka wtedy, gdy rośnie ucisk i wybucha, kiedy to dotyczy ludzi. Są granice, które mają własny alarm. Tych sygnałów nie zagłuszy żaden hałas. Nie ma planów, które mogą być receptą. Statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz. Tam nie dociera sonda, parach tu władzy, co jak dzika horda. Bije tak by zabić, czasem rośnie napięcie, zaczyna iskrzyć To zupełnie inny świat niż ten opisany w Biblii, szukanie wroga przez największego kata Gdy dyplomacja pada, zostaje tylko atak, ten chory system nie zdał egzaminu, trzeba poczuć wolność choć na kilka minut To dławione życie, które nie rozkwita Słychać tylko serca bicia tych, których to dotyka Tysiące osób, zebranych solidarnie Prośby kontra rząd, co wystawia armię, choć my mamy prawo Mieć swoje zdanie, wielu z tych, co poszło, nigdy nie powstanie. Czarny czwartek, czerwiec, miasto poznam. W 56 pisała się historia. Teraz jesteśmy wolni, mamy wolny wybór. Wybierajmy kotnie, nie przynosząc wstydu. Powtarzamy bowiem raz jeszcze nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą w jedynym jej oparciu. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.